Minęła 16. Tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Marza nagodą i Piotr Balasz. Andrzej Poczobut, w drodze do Warszawy. Po pięciu latach białoruskiego łagru dziennikarz odzyskał wolność. Wiemy, że to dla Polski bohater, ale dla Białorusi to jeszcze większy bohater. Czy uda się wyjść z patowej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym? Kolejna próba za chwilę na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Kierowca, który śmiertelnie potrącił posła Łukasza Litewkę opuścił areszt. Wpłacił 40 tysięcy poręczenia majątkowego. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta to ogromny sukces całego państwa polskiego, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka. Polsko-białoruski dziennikarz został uwolniony podczas wymiany więźniów, w której każda ze stron wypuściła pięciu więźniów. Na granicy Andrzeja Poczobuta przywitał premier Donald Tusk, przekazał Adam Szłapka. Pan premier już z panem Andrzejem Poczobutem spotkał. Jest to wielki, myślę, sukces całej Polski, całego polskiego państwa. Cała administracja Polski od bardzo wielu miesięcy czy pewnie lat była zaangażowana w ten Proces. Wolność Andrzeja Poczobuta to wielki, wspólny sukces, mówił w TVP Info doradca Światłany Cichanowskiej, Franciszek Wiaczorka. Łukaszenka wykorzystywał jego nie tylko jak zakładnika, jako instrument szantażu przeciwko Polsce, przeciwko Unii Europejskiej, ale udało się. Udało się wspólnie. Ta wymiana stała możliwa dzięki współpracy różnym krajom, ale w pierwszej kolejności polskiemu rządowi. My wiemy, że to dla Polski bohater, ale dla Białorusi to jeszcze większy bohater. Andrzej Poczobut zostanie zaproszony do Sejmu, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Izba będzie chciała w specjalny sposób podziękować mu za jego działalność. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajmie się teraz sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym. Na jej posiedzenie zaproszono m.in. ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, sędziów Trybunału oraz przedstawiciela Kancelarii Prezydenta. Szef Komisji Poseł Polski 2050 Paweł Ślis liczy, że uda się wyjść z sytuacji patowej w Trybunale Konstytucyjnym. Jak powiedział Sejm powołał nowych sędziów prawidłowo. Mimo tego, że naprawdę szukali każdej ścieżki, każdej drogi, żeby tylko nie przyjąć sztubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, pan prezydent przyjmując sztubowania dwóch sędziów legitymizował wybór wszystkich sześciu. 13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tylko dwoje z nich jest dopuszczonych do pracy. Czterech polskich europosłów straciło immunitety. Patryk Jaki i Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej i Tomasz Buczek z Konfederacji. Decyzję o pozbawieniu ich ochrony prawnej podjęli deputowani na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Europosłowie zgodzili się na uchylenie immunitetu jakiemu, by polskie organy mogły prowadzić postępowanie w związku z prywatnym aktem oskarżenia o zniesławienie sędziego Igora Tulei. Patryk Jaki powiedział radio Katowice, że odebranie mu immunitetu to Tradycja Polityk stracił ten przywilej już drugi raz. My żyjemy w świecie jakiegoś kompletnego absurdu, ale poza tym jestem przekonany, że to prześladowanie konkurencji politycznej, które organizują posłowie 13 grudnia, jest organizowane po to, bo nie radzą sobie z rządzeniem. W 2024 roku podczas kampanii wyborczej Patryk Jaki miał stwierdzić, że sędzia Igor Tuleja świadomie podpisywał zgody na inwigilację z systemem Pegasus. Sędzia nazwał to kłamstwem. Mandat polityka pozostanie w mocy do chwili ewentualnego prawomocnego wyroku. To są aktualności jedynki. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka opuścił areszt. 57-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji, którą wyznaczył sąd. 40 tysięcy złotych. Prokuratura złożyła zażalenie na takie rozstrzygnięcie sądu, ale ma być dopiero rozpatrzone. Kiedy? Nie wiadomo, bo termin nie został jeszcze wyznaczony. A jutro w Sosnowcu odbędzie się pogrzeb Łukasza Litewki. Uroczystość będzie miała charakter państwowy. Skala zbiórki na pomoc dzieciom chorym na raka influencera łatwo ganga przerosła oczekiwania organizatorów i uczestników. Na fundację Cancer Fighters wpłacono ponad ćwierć miliarda złotych. Ale potrzeby onkologii dziecięcej są ogromne, podobnie jak postęp medycyny, podkreśla profesor Paweł Łaguna, konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Sprzęt laboratoryjny, diagnostyczny idzie z ogromnym postępem. Coraz to więcej jesteśmy w stanie pomóc. Mamy coraz to lepsze Wskaźniki wyleczenia u pacjentów onkologicznych na pewno są potrzeby. W akcję Pomocy Dzieciom Chorym na Raka zaangażowały się miliony Polaków, także aktorzy, muzycy i sportowcy. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.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 A jak będzie, przekonamy się wieczorem. Początek spotkania o 21:00 Jutro w pierwszym meczu w drugiej parze półfinałowej Atletico Madryt zagra z Arsenalem Londyn. Tymczasem dzisiaj polscy tenisiści stołowi rozpoczną w Londynie rywalizację w drużynowych Mistrzostwach Świata. W pierwszym meczu grupowym Polacy zagrają z reprezentacją Tahiti. O rywalach mówi trener Tomasz Radziński. Jest to mało znany przeciwnik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 Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Pogoda. Do wieczora na ogół dość pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, a na termometrach od 7 stopni na Żuławach i 11 w centrum do 14 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1011 hektopaskali.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 Polskie Radio. 11 minut po godzinie 16. Michał Strzałkowski. Kłaniam się Państwu nisko i zapraszamy na popołudniówkę radiowej jedynki. Ekspres jedynki. I tę popołudniówkę możemy zacząć od powtórzenia tej bardzo dobrej wiadomości Andrzej Poczobut po ponad pięciu latach które spędził w białoruskich aresztach, więzieniach i łagrach, odzyskał wolność. Jest, jak wiemy, już w drodze do Warszawy, choć pewnie wolałby być na Białorusi, na wolności, ale jednak na Białorusi, bo to był człowiek, który był patriotą i polskim i białoruskim bez wątpienia. Andrzej Poczobut pokazał też swoim losem, jak trudno jest być na Białorusi niezależnym dziennikarzem, ale z drugiej strony, jak bardzo hard ducha i twarda postawa potrafią w życiu popłacić. Jeżeli człowiek w kamizelce prasa pojawi się na demonstracji, on w ciągu kilku minut jest aresztowany. Andrzej Poczobut, wszyscy wiemy, że jest symbolem przywiązania do polskości, a także wolności mediów i dziennikarzy. Nie poszedł na żadną współpracę, nie ugiął się, nie dał się złamać. No rzeczywiście wart jest i, i najwyższej chwały i, i największych polskich odznaczeń i, i miejsca w historii. Te ostatnie słowa to Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Moskwie, a z nami Maciej Jastrzębski, nasz wieloletni korespondent w Moskwie, ale także wcześniej m.in. w Mińsku na Białorusi. Witaj Maćku. Witam serdecznie. Powiedz proszę, co my wiemy o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, jak to się stało? To na pewno nie było proste. No to była ciężka praca polskiej dyplomacji wielu innych państw, ale przede wszystkim naszych dyplomatów, naszych urzędników, którzy są specjalistami od różnego rodzaju trudnych spraw. Co się działo w tych negocjacjach? Trudno powiedzieć, może kiedyś ktoś na ten temat napisze książkę. Natomiast z komunikatu mediów białoruskich no, dyktator Aleksandr Łukaszenka wybrnął tak, że on się zgodził na prośbę mamy Andrzeja i przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi, Angeliki Borys wpisać Andrzeja Poczobuta na tę listę osób przeznaczonych do wymiany. Wiemy też, że no gdzieś tam przejawia się tutaj ten wątek rosyjski, na co zwracają uwagę i białoruskie i rosyjskie i ukraińskie media, bo między innymi został wypuszczony i nie przekazany na Białoruś takie na przepraszam, na Ukrainę tak jak tego domagali się Ukraińcy rosyjski archeolog który jest podejrzewany przez Ukraińców o to że niszczył zabytki na okupowanym przez Rosję Krymie Aleksander Budyagin się nazywa ten człowiek Tak to jest wielka radość dla wszystkich Polaków na Białorusi tak uwolnienia Andrzeja Poczobuta skomentował kiedy żeśmy rozmawiali niedawno wiceprzewodniczący Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniecki Dzisiaj doczekaliśmy się, że Andrzej jest na wolności. No, czekaliśmy na ten dzień 5 lat, dlatego to, to wielka, wielka radość dla, dla wszystkich Polaków na Białorusi, dla naszych kolegów ze związku, ale przede wszystkim dla rodziny Andrzeja. Także nie wiemy za dużo szczegółów, ale najważniejsze to wiemy, że Andrzej jest na wolności i to jest najważniejsze. ważne. To jest informacja, którą przekazujemy od kilku godzin. Andrzej spędził za kratami pięć lat. Kiedy rozmawiałem niedawno z jednym z prawników broniących rosyjskiej opozycji, porównując różne sytuacje w krajach, kiedy dochodziło do takich gwałtownych przemian i opozycja była prześladowana przez różne reżimy, powiedział mi, że rosyjskie czy białoruskie więzienie tam jeden dzień, to jest tak jak w więzieniach w cywilizowanych krajach kilka lat. Przez ten czas Andrzej pozostał Wierny swoim zasadom. To z kolei komentarz jego kolegi, i działacza polskiej mniejszości Zgrodna, również dziennikarza Andrzeja Pisalnika. Jest to ogromna radość dla mnie, dla mojej małżonki, dla wszystkich, kogo znam, kogo martwił los Andrzeja. Na pytanie, czy oczekiwałem, czy spodziewałem się tego uwolnienia, odpowiadam, że od pięciu lat się tego spodziewam i czekam na to uwolnienie. No i dzisiaj to nastąpiło. Andrzejowi udało się przez te pięć lat przenieść to, wierność zasadom i pryncypialność, które on jest znany. Mam nadzieję, że teraz jako wolny człowiek będzie mógł jakoś uporządkować swoje życie i wrócić. Do jakiejś aktywności też dziennikarskiej między innymi, tego mu życia przynajmniej. No i nie kryją wzruszenia także obrońcy praw człowieka z memoriału. Mówiła mi o tym Anna Gawina. Posłuchajmy.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 bezpiecznych warunkach i po prostu szansy na nowe, bezpieczne życie tutaj. No cóż ja mogę powiedzieć od siebie, tak prywatnie zupełnie. Cieszę się, że dobry człowiek, niewinny człowiek, wreszcie wyszedł na wolność. Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję rzeczywiście. Andrzej Potrzobut to jest jak mało kto, człowiek y, uczciwy, y, pomocny, wielu z nas dziennikarzy zajmujących się tematyką wschodnią, wielokrotnie z pomocy Andrzeja korzystało, on jej nigdy, absolutnie nigdy nie odmawiał, współpracował z wieloma polskimi mediami, ale najdłużej z Gazetą Wyborczą. Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej także jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan miał okazję porozmawiać z Bartoszem Wielińskim, też dziennikarzem Gazety Wyborczej, przyjacielem Andrzeja Poczobuta, który pojechał na granicę Andrzeja e, odebrać. Jadą teraz razem do Warszawy. E, no, myślę, że dla nie tylko Gazety Wyborczej, dla wielu dziennikarzy, wielu redakcji w Polsce dzisiaj to jest taki naprawdę radosny dzień, bo Andrzeja po prostu wszyscy bardzo lubiliśmy i ceniliśmy. Bardzo lubimy i cenimy, mówimy w czasie teraźniejszym. Oczywiście, tak. E, ja, ja Andrzeja znam... E... 18 lat i się z nim przyjaźnie, i miałem okazję z nim porozmawiać na wideo Ech, tuż po tym, jak wyjechał z Białowieży, e, gdzie był właśnie w samochodzie z Bartkiem Wielińskim. Ja jestem w ogóle na wakacjach i to jest dla mnie najspanialsza wiadomość, jaką mogłem dostać e, będąc daleko od Polski. Przyznaję, no, że naprawdę popłakałem się z radości. Popłakałem się z radości. Andrzej jest człowiekiem niezłomnym, jak to on żartował sobie i ze swojego stanu zdrowia, i z tego jak wygląda, no bo państwo, jeśli widzicie jego zdjęcia sprzed uwięzienia z roku 2021 i dzisiaj, no to jest jedna trzecia człowieka. Mimo, że minęło 5 lat, on Ale... się postarzał naprawdę, znaczy tak, tak optycznie, Andrzej... tylko myślę, że nie duchem. Tak, tak nie Andrzej, w ogóle to jest człowiek, to jest człowiek ze stali. E... Andrzej najbardziej się cieszył z tego, że oczywiście, że jest na wolności, za chwilę zobaczy swoje dzieci, zobaczy żonę Oksanę. Bo pamiętajmy, że system więzienny w Białorusi jest taki, że praktycznie w tych koloniach karnych i więzieniach, w których przebywał Andrzej, nie miał prawa do kontaktu z najbliższymi. Co więcej, adwokaci, którzy się nim spotykali, musieli podpisywać specjalne dokumenty, że nie ujawnią żadnych szczegółów tych spotkań. Andrzej, co mówili też przedmówcy, był bardzo źle traktowany w więzieniu. Został zakażony koronawirusem. Odmawiano mu przez pewien czas podawania leków, między innymi na serce i nadciśnienie. Ale jak... to jest Andrzej? No, ja dzisiaj z nim rozmawiam. Nie możemy ukryć wzruszenia. Andrzej mówi, że no jest super, w ogóle on teraz pojedzie do szpitala, zbadają go, pewnie kilka dni spędzi, dowie się, jaki jest stan jego zdrowia. Ale on później wraca na Białoruś. i ja mówi: Andrzej, ty mówisz teraz serio? On mówi, tak, wracam na Białoruś, bo tam są ludzie, którzy mnie potrzebują i którzy zawsze we mnie wierzyli i zawsze e, mnie wspierali. Andrzej jest naszym korespondentem od 20 lat na Białorusi. Wielokrotnie proponowaliśmy mu wyjazd z Białorusi z całą rodziną i zapewnienie tutaj mm, mieszkania. On pracy, zawsze chciał przecież, zostać, przecież, mażeby, prawda? Zawsze chciał zostać. Ja mówię, Andrzej, ale wytłumacz mi, dlaczego ty chcesz tam zostać z całą rodziną również. To jest jednak... Bardzo brutalny e, reżim, który przecież może no, nawet posunąć się do rzeczy najgorszych, bo pamiętajmy, że po roku 2020 przecież tam zabijano ludzi po tych sfałszowanych wyborach, które e, Aleksander Łukaszenka przegrał ze Switoną Cichanowską e, i bardzo brutalnie spacyfikował e, protesty y, y, y, społeczne. Andrzej powiedział, słuchaj, jeśli ja nie byłbym na Białorusi, to nie mógłbym sobie spojrzeć w lustro. Rano, Dlatego, że... że... Też Łukaszenko to, by ze mną wygrał. Wielokrotnie przyjeżdżał do mediów, do, do polskiego radia, do telewizji polskiej, do studia w Białymstoku, skąd się łączył, do Warszawy, do, do studia. Nigdy nie chciał nawet grosza zwrotu kosztów dojazdu, benzyny, czegokolwiek, biletu kolejowego. Zawsze no, uważał, to jest... to jest mój obowiązek opowiadać o tym, co się dzieje na Białorusi. Zawsze to podkreślał i zawsze mówił, i muszę za chwilę na tę Białoruś wracać, bo tam coś się dzieje, ja muszę o tym opowiadać, muszę w tym uczestniczyć, muszę być, muszę być przy tym. Ale absolutnie. Ja pamiętam noc, grudzień, 2010 rok, kiedy też bardzo brutalnie spacyfikowano noc, niedziela, wieczorem po ogłoszeniu wyników wyborów, których też niby wygrał Łukaszenka. Bardzo brutalnie spacyfikowano wtedy mm, protesty społeczne i Andrzej do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, bo jestem teraz w milicyjnej SUCE, czyli takiej no, w więźniarce, bo tutaj mnie zgarnęli na ulicy. wie Andrzej ale nie zabrali jeszcze telefonu, dawaj, to uruchamiamy wszystkie ten, no, kanały dyplomatyczne. I tak dalej. mówi, nie, spokojnie, spokojnie, pewnie za chwilę się wyjaśni, i wy wypuszczą, przecież... zatrzymywali mnie wielokrotnie, na jakieś tam kilka dni, kilkanaście dni wypuszczali. I ja pamiętam, bo Andrzej przecież <kly> wtedy rzeczywiście został wypuszczony, ale w 2011 roku... Miał pierwszą, bardzo poważną sprawę karną. To była absolutnie absurdalna sprawa, tak zresztą jak teraz. E, bo wtedy go oskarżono o oczernianie prezydenta Aleksandra Łukaszenki, głównie na łamach Gazety Wyborczej. E, spędził kilka miesięcy w więzieniu i wyszedł e, m, wtedy na wolność, ponieważ zapadł wyrok e, pod naciskiem opinii międzynarodowej m, w zawieszeniu. Trzy lata więzienia w zawieszeniu. E, I Andrzej sobie żartował. No zobacz, jak mi dobrze to więzienie zrobiło. Straciłem trochę kilogramów. Miałem ich nadmiar, no ale dzisiaj Andrzej jest najlepszym Oby. przykładem tego, jak traktuje dykt, reżim Łukaszenki e, więźniów politycznych. Bo na Białorusi są dziś łagry, ciężkie więzienia, naprawdę ten system więzienny jest Białorusi jest system. bardzo. To jest sowiecki, tak, system. sowiecki system. Bardzo dziękuję. Roman Imielski, zastępca redaktora bardzo Naczelnego dziękuję. Gazety Wyborczej. Dziękuję bardzo. Program pierwszy Polskiego Radia. Joanna Rostkowska z Amnesty International, która koordynuje kampanię Utracona Codzienność, to jest kampania na rzecz praw człowieka osób na Białorusi, teraz też z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. No, wiele organizacji międzynarodowych starało się o to, żeby Andrzej Poczobut odzyskał wolność, upominało się o niego, apelowało. No, ta codzienność białoruska jest bardzo trudna. Więźniów politycznych na Białorusi jest wciąż około półtora tysiąca. Tak naprawdę dziennikarzy, działaczy społecznych, ludzi, którzy e, zajmują się właściwie czymkolwiek, co nie jest tylko pod dyktando reżimu Aleksandra Łukaszenki. Tak jest? Tak, tak, dokładnie tak jest. Faktycznie, znaczy ostatnio bardzo dużo się słyszy o tych masowych zwolnieniach w więź, z więzień białoruskich. Nie zmienia to jednak faktu, że jakby słyszy się również o tym, że w te zwolnione miejsca pojawiają się nowe osoby. Więc tak naprawdę reżim cały czas jest i sytuacja wcale się nie poprawia wbrew temu, co mogłoby się wydawać. E, I cały czas e, brutalne represje e, związane, e, które się kończą e, aresztowaniem czy w ogóle e, procesami e, niesprawiedliwymi, e, grożą każdej osobie, która odważy się w jakikolwiek sposób negatywnie wypowiedzieć e, na temat reżimu, skrytykować władzę czy wziąć udział w, w pokojowym proteście. Mało tego, dotyczy to nie tylko osób, które są w Białorusi, ale też wiele osób z Białorusi, które są poza granicami kraju. Wciąż obawia się o swoją sytuację, czy też o sytuację swojej rodziny, która być może została w Białorusi. I podejmowanie jakichkolwiek działań czy akcji właśnie sprzeciwiających się władzom białoruskim jest ogromnym aktem odwagi. No tu słyszeliśmy przed chwilą od Romana Emielskiego, który to z kolei usłyszał od Andrzeja Poczobuta, że Andrzej Poczobut zamierza wrócić na Białoruś po tym, jak trochę to swoje zdrowie odbuduje. No to by była bardzo ryzykowna decyzja, bo ten reżim na Białorusi no ani trochę nie zależał. Tak, to zdecydowanie byłoby ryzykowne. Wiele osób, które, z którym też jak rozmawiamy, z byłymi więźniami politycznymi, którzy wyszli w ciągu ostatnich tygodni czy miesięcy, też mówi o tym, że chcieliby wrócić na Białoruś, ale nie mają pojęcia, jak to się dla nich skończy. Nie wiedzą, czy ich wyrok, który został w połowie przerwany, jest anulowany, czy jeżeli wrócą. Do Białorusi tam się okaże, że znowu wylądują w więzieniu, więc tak, to jest bardzo ryzykowne byłoby wrócenie do Białorusi. Bo to często tak wygląda, że drzwi od celi się otwierają, tak mu opowiadają ci, których zwolniono, ktoś wchodzi i mówi pakować się, jedziemy. Ludzie nawet nie wiedzą, że jadą ku wolności, gdzieś są więzieni i dopiero potem się okazuje, że są wywiezieni w ogóle za granicę z Białorusi, że odzyskują wolność, ale w jakimś sensie zostają wygnańcami ze swojego kraju. Tak. Mało tego, obecnie władze Białorusi też znajdują nowe sposoby na prześladowanie osób, które są nie tylko w Białorusi, ale właśnie są czy to z niej deportowane, czy ją opuszczają, jakby uciekają z niej w obawie przed represjami. I polega to na tym, że władze białoruskie anulują dokumenty byłych więźniów politycznych, co spotkało chociażby Alesia Bieleckiego, E, dość znanego działacza na rzecz praw człowieka właśnie z Białorusi i Pokojowej Nagrody Nobla. E, albo te nie pozwala, jakby nie dało możliwości w ogóle przedłużenia dokumentów w konsulatach obecnie. Więc wiele osób z Białorusi, które jakby właśnie musiało uciekać przed e, reżimem mierzy się z sytuacją, e, czy wrócić do Białorusi po dokumenty i ryzykować tym, że spotkały je kolejna represja, e, czy próbować żyć bez dokumentów poza granicami swojego kraju. Dla działaczy, którzy bronią praw człowieka, jakie znaczenie ma to, że takie osoby jak Andrzej Poczobut tę wolność odzyskują? Myślę, że to znaczenie jest ogromne, bo jest niewiarygodnie potrzebnym światłkiem w tunelu. W świecie praw człowieka jest bardzo mało sukcesów, o których jest łatwo mówić, więc jeżeli pojawia się coś takiego, to jest to ogromnie kluczowe, ponieważ daje nadzieję, ale też moc do działania i jest świetnym dowodem na to, że presja ma sens, że nasze dawanie głosu tym, których nie słychać jest też czymś, co ostatecznie kończy się dobrze. I tak się to skończyło w przypadku Andrzeja Poczobuta, aby tak się skończyło w przypadku wszystkich więźniów politycznych na Białorusi i w ogóle białoruskiego społeczeństwa. Joanna Rostkowska, Amnesty International Polska. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. I z nami jeszcze Aleś Łachwiniec, białoruski politolog, który doradzał e, wielu liderom białoruskiej opozycji, a dziś mieszka w Polsce, bo Białoruś musiał opuścić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla pana i dla Białorusinów, dla tego społeczeństwa obywatelskiego Białorusi. Jakie znaczenie ma to, że Andrzej Poczobut i oczywiście wiele innych osób odzyskuje wolność na Białorusi. To jest wielka radość, wielka radość po tych latach więzienia, tortur i w, w, na, taką traktowanie ludzi, nieludzkiego traktowania a, a, ludzi dobrej woli, Ten fakt, że te ludzie są uwolnieni na wolności, to jest w, w, bardzo wielka radość. Ale oczywiście nie zapomniamy, że ten reżim wciąż trwa, on jest w, w Białorusi i w tam represje są w ciągu w, w kontynuacji. No wiele osób ważnych też dla e, białoruskiego społeczeństwa odzyskało wolność w ostatnim czasie. Wspomniany Aleś Bialacki, Maria Kalesnikawa, e, dziennikarki Białsatu, e, więc no, wiele osób, Paweł Siewieryniec, wielu takich działaczy naprawdę ważnych dla białoruskiego społeczeństwa odzyskało tę wolność. Oni opowiadają straszne rzeczy o tym, co działo się w tych, tych łagrach. Tak, tak, to naprawdę to są łagry i... To jest system, który został kontynuowany od e, czasów Stalina. I ten system, który chce e, e, przerobić, e, upokorzyć e, osobę i zrobić wszystko, żeby ta osoba już była bez woli, bez, nie, ma, nie miała e, e, poczucia własnej, godno, e, w, w, w, własnej wartości. I e, to, to jest e, naprawdę ten system, który... E, Chcę pokazać, że ludzie są nikim i że najpierw, co jest najważniejsze, to jest władza i przemoc. I to przez tą przemoc ten reżim wciąż trwa, niestety w moim kraju, w Białorusi. Dla mnie taką bardzo znaczącą historią jest historia Kaciaryny Andrejewej, to jest dziennikarka białoruska, hmm. dziennikarka biełsatu aresztowana wraz ze swoją koleżanką, z którą przygotowywała reportaże z protestów yy, antyreżimowych. No i ją uwolniono w marcu, w zeszłym miesiącu odzyskała wolność, ale wtedy kiedy ona była w więzieniu to aresztowano jej męża i teraz to ona walczy o uwolnienie jej męża, który wcześniej walczył o uwolnienie jej. To są dramaty prawdziwe. Tak, tak i są liczne rodziny, całe rodziny tej represji, to nie tyle jakieś posobne jednostki, ale to, to, to system, który zagraża całym rodzinom i naprawdę to, ten reżim chce, chce, żeby nie było żadnego oporu i żeby... No, społeczeństwo było bierne i żeby każdy mógł tyle powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi dzięki reżimowi, dzięki dyktatorowi. I no, ten system naprawdę jest nieludzki. I co odbywa się jednocześnie, to oni chcą jakiejś normalizacji, oni chcą legitymizacji międzynarodowej i dlatego próbują grać. Oczywiście sytuacja gospodarcza jest zła dla reżimu i i oni, oni chcą, nawet korzystając z wojny Rosji przeciwko Ukrainy, oni chcą mieć jakiś handel z wymianą gospodarczą z Zachodem. Oczywiście chodzi o sankcje dla nich. I to znaczy, że twarda pozycja w negocjacjach, w rozmowach z tym, w ewentualnych rozmowach z tym reżimem ma być twarda pozycja. Oni nie rozumieją języka kompromisu. Oni rozumieją język Język twardości, to, to je, język mocnych. No i takim językiem trzeba było rozmawiać, żeby uzyskać wolność dla Andrzeja Poczobuta, ale także polskiego zakonnika Grzegorza Gawła, aresztowanego na Białorusi w zeszłym roku i trzy kolejne inne osoby także odzyskały wolność. Obywatel Białorusi i dwóch Mołdawian dzięki tej wymianie. Bardzo dziękuję Aleksander Łachwiniec, białoruski politolog mieszkający w Polsce, bo z Białorusi musiał uciec, współpracował doradzając białoruskiej opozycji. Bardzo dziękuję za te rozmowę. Dziękuję bardzo. To jest radio. Andrzeja Poczobuta witał e, na granicy nie tylko jego przyjaciel Bartosz Wieliński, nie tylko e, ludzie, którzy Andrzeja od bardzo, bardzo wielu lat osobiście i blisko znają, ale także polski premier Donald Tusk. To polskie władze e, bardzo mocno zabiegały o e, jego uwolnienie. Premier Tusk e, wrócił do Warszawy i, i wygłosił dla mediów oświadczenie. Wracam prosto z granicy polsko-białoruskiej z miejsca, gdzie doszło do wymiany, wymiany symetrycznej pięciu na pięciu. Celem tej wymiany z polskiego punktu widzenia było uwolnienie przede wszystkim Polaków i tych, którzy z Polską współpracowali. Ja wiem, że niektóre z mediów podały już nazwiska. Oczywiście w centrum uwagi, co zrozumiałe, jest polski białorusin czy białoruski Polak, Andrzej Poczobut, pisarz, dziennikarz, bojownik o prawa człowieka, wolność białorusinów. Oprócz Andrzeja Poczobuta na polską stronę został przekazany także ksiądz Gaweł i jeden z obywateli białoruskich, którzy współpracowali z, naszym, z naszymi służbami. Jego nazwisko pojawiło się w mediach, ale na jego prośbę y, y, y, jego nazwiska nie będę wymieniał. Sprawa uwolnienia Andrzeja Poczobuta to jest, to jest długa i bardzo i skomplikowana i równocześnie sensacyjna wręcz historia. Y, podejmowaliśmy wielokrotnie próby przekonania władz Białorusi, aby uwolnili Andrzeja Poczobuta, a w razie potrzeby, żeby doszło do jakiejś wymiany, tak, aby, aby Andrzej Poczobut mógł się znaleźć w Polsce i przede wszystkim na wolności. Jak powiedziałem, ta historia była długa i miała wiele zwrotów akcji. Bardzo trudno było liczyć tutaj na rzetelności taką solidność ze strony białoruskiej. Wystarczy wspomnieć, że przy jednej z ostatnich prób doprowadzenia do wymiany, w ostatniej chwili, 24 godziny przed wymianą, Białorusini zmienili zdanie. Redaktor Wieliński, przyjaciel Andrzeja Poczobuta, który y, wspierał mnie w tych działaniach na rzecz uwolnienia Poczobuta, przerwał wtedy nawet jakąś bardzo daleką podróż służbową i dosłownie kilka godzin przed terminem wymiany dowiedział się, że do tej wymiany nie dojdzie. Tym razem wreszcie uzyskaliśmy to, do czego zmierzaliśmy przez ostatnie dwa lata z okładem. Było to możliwe dzięki temu, że w naszych więzieniach przebywali ważni z punktu widzenia Białorusi, Rosji, Kazachstanu. Y, y, zatrzymani w Polsce obywatele. Ta wymiana nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nasze służby nie zatrzymały w odpowiednim momencie y, tych, y, tych obywateli. Y, y, państw obcych, państw trzecich, tak jak powiedziałem Rosji, Białorusi. Potrzebne były także osoby, które były zatrzymane w związku z mm, zarzutami i z mm, działaniami przeciwko Rumunii, przeciwko Mołdawii. Rozmawiałem z władzami Mołdawii i Rumunii, to była no... Trzeba było ich przekonać, aby dołączyli do tej m, wymiany. To są wszystko bardzo skomplikowane kwestie. Ale udało mi się przekonać tak, że z, z, zbudowaliśmy ten pakiet pięciu osób do, do wymiany, dzięki czemu y, Andrzej Poczobut trafił na polską stronę. Chcę tutaj bardzo wyraźnie podkreślić... Yy że wszyscy powinniśmy się cieszyć i nie ma, nie, ja nie akceptuję żadnej formy wyścigu po, po, po brawa za tę akcję. Wszyscy, którzy się do tego mm, przyłożyli, wszyscy, którzy mają jakiekolwiek zasługi naprawdę mogą liczyć na moją autentyczną wdzięczność i takie autentyczne dziękuję. Chciałbym przede wszystkim podkreślić absolutnie kluczową rolę naszych służb, przede wszystkim Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i niezwykle no, kluczową, naprawdę bardzo bardzo ważną rolę osobistą ministra Tomasza Siemoniaka, który od kilkunastu miesięcy no, poświęcił bardzo dużo i wysiłków, i starań, i pomysłów, kreatywności, żeby do tego szczęśliwego finału y, doszło. Y, więc służbom bardzo dziękuję. za, Też za niestandardowe działanie, to nie było proste. Po drugie dyplomaci. Minister Sikorski też był osobiście w to zaangażowany. Akcja dyplomatyczna też, dyplomatyczna też była tutaj y, niezbędna. Jak już powiedziałem, słowa uznania należą się także naszym rumuńskim i mołdawskim przyjaciołom, bo dzięki ich y, decyzjom możliwe było skomponowanie tej piątki do wymiany. Rolę kluczową odegrały Stany Zjednoczone i tutaj wsparcie yy, Amerykanów, nasza współpraca z amerykańskimi służbami, yy, aktywne działanie specjalnego wysłannika do spraw Białorusi, yy, którego prezydent yy, Trump yy, desygnował do tej roli. To wszystko umożliwiło sfinalizowanie tego trudnego procesu. My byliśmy, jak już powiedziałem parę razy blisko finału, a później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 finału. I no, słyszę też o zaangażowaniu prezydenta i jego ludzi w przypominaniu naszym amerykańskim przyjaciołom o, o tej potrzebie też za to bardzo dziękuję i, i mam nadzieję, że nikt nie będzie w, w naszym kraju kwestionował roli tych czy innych osób. Wszyscy przyłożyli się tutaj z no, jak najlepszą wolą do uwolnienia Andrzeja Podczobuta. Moment był bardzo wzruszający. W sumie no, było tam paru naprawdę twardych facetów i wszyscy mieli łzy w oczach. Ja byłem bardzo poruszony, już o tym informowałem tymi pierwszymi słowami Andrzeja Poczobuta, kiedy, kiedy go uściskałem, to on pytał wprost i właściwie no, to, to było coś niesamowitego, kiedy mówi, no ale powiedz, będę mógł wrócić jak będę chciał? No i rzeczywiście ja mówię, no od dzisiaj jesteś w pełni wolnym człowiekiem. Ty będziesz decydował o tym, o swojej przyszłości, także y, od nas masz pełną pomoc, wszystko, co tylko będzie ci potrzebne, ale każdą twoją decyzję uszanujemy. To człowiek jak wiecie, bardzo zdeterminowany, odważny, więc y, najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tego, tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie, ale y, y, może liczyć na naszą wszechstronną pomoc, Y, zarówno wiadomo przejdzie badania lekarskie, jest bardzo wyniszczony więzieniem y, fizycznie, y, psychicznie w świetnej y, formie i będzie mógł liczyć na, na pomoc państwa polskiego, y, niezależnie od tego jakie decyzje w przyszłości, y, przyszłości y, podejmie. Cieszę się, że ta epopeja znalazła taki, y, taki finał i y, y, jeszcze raz podkreślam, bez bardzo sprawnego działania, szczególnie naszych służb, Y, które doprowadziły dopiero do zatrzymania, a później do skutecznej wymiany y, agentów, szpiegów z tamtej strony, ten sukces nie byłby możliwy. Bardzo się cieszę, bo to no dobry dzień dla Polski, dla Białorusinów, którzy marzą o, o, o wolności w swoim kraju. No dobry dzień dla Andrzeja Poczobuta i dla nas wszystkich. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozwólcie, że odejdę. Mam Mam, co, mam robotę jeszcze do, do wykonania, a w sprawach, które was interesują, będę do dyspozycji jutro czy pojutrze, jak wiecie, w Sejmie jest, będzie gorąca debata, także tam będę do waszej dyspozycji. Dziękuję bardzo. Premier Donald Tusk i jego oświadczenie na gorąco dotyczące uwolnienia Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia, z białoruskiego łagru. Właściwie 1860 dni w więzieniach reżimu Łukaszenki. Andrzej Poczobut przebywał i ani dnia dłużej jest już w Polsce. Ale tutaj w Warszawie w studiu jest też Agata Kondzińska, połączony z nami jej gość, bo czas na naszą popołudniową rozmowę dnia. Rozmowa dnia. I w naszym sejmowym studiu jest Andrzej Szejna, poseł Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, dlaczego... No An... Łukaszenka teraz uwolnił Andrzeja Poczobuta. Bo tych chwil było sporo, kiedy myśleliśmy, że to już się stanie. Myślę, że sytuacja do tego dojrzała. Być może sytuacja geopolityczna, przedłużająca się wojna w Ukrainie oraz gesty, czy można powiedzieć też pewne dowody na to, że Łukaszenko otwiera się na, czy chce się otworzyć na zachód, na relacje ze Stanami Zjednoczonymi, być może również z Polską. To są wiarygodne gesty? Trudno powiedzieć. Na pewno my mamy świadomość i Łukaszenko też ma tego świadomość, jak można powiedzieć dramatyczna, dramatyczny przebieg miały nasze negocjacje i zabiegi Rzeczypospolitej Polskiej o uwolnienie Andrzeja Poczobuta od lat, który przebywał w nowo dosyć w okrutnie w okrutnych warunkach niesłusznie skazany tak naprawdę politycznie, uznany przez opinię publiczną za więźnia politycznego, więc to był symbol, jest symbol wolnego świata, walki o wolność dla białorusinnych, białorusinów, ale też dla Pol Polek, Polaków i, i całej Europy, więc krótko więc musiał sobie Łukaszenko zdawać sprawę, jaki to ma wymiar polityczny, ale... wewnętrzny i zewnętrzny. Panie ministrze, czy taki gest Łukaszenka mógł zrobić sam? bez pozwolenia Władimira Putina. No to już jest oczywiście pytanie z natury trudnych, <grym> dlatego, że nikt nie wie. Nikt nie wie. Naj, nawet najbardziej zaangażowani to agenci służb wywiadowczych Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów. Czy takie, czy takie negocjacje, czy takie rozmowy miały miejsce. Natomiast nawet jak wie, to nie powie. Natomiast wydaje mi się, że musiał ważyć y, różnego rodzaju argumenty. No, ale przypominam również, że przecież Łukaszenka wybiera się do, do, do, do Stanów Zjednoczonych, tak? że hmm. ma złożyć wizytę. To było zapowiadane przez administrację prezydenta Trumpa. Czy to jest za zgodą Władimira Putina? Na pewno nie w sytuacji jakiegoś dramatycznego sprzeciwu. Y może, może podpowiedź jest w tym, kogo polska strona wymieniła w zamian za życie właściwie Andrzeja Poczobuta, czyli rosyjskiego historyka, archeologa który go Ukraińcy oskarżali o rabowanie stanowisk archeologicznych na Krymie. No tak, oczywiście to też jest jeden z argumentów, że strona rosyjska w jakim sensie miała tym swój udział realny, tak? Czy nazwijmy to korzyść. Bezpośrednio mi to mogło pomóc negocjatorom w rozbrojeniu ewentualnego sprzeciwu Rosji i wywierania wpływu na Łukaszenkę. Faktycznie w większości strategicznych spraw Łukaszenka nie jest niezależny w żaden sposób, ani samodzielny, to wiemy. No ale jednak, jednak coś się dzieje. Czy z tego mamy wyciągać dalekosiężne wnioski dyplomatyczne? Zobaczymy. Takie sytuacje już miały w przyszłości miejsca, Potem znowu następowała eskalacja konflikt i wskazywanie Polek, Polaków, Rzeczypospolitej Polskiej jako głównego wroga i zagrożenie nawet militarne. Więc czas pokaże. No tak, ale wiemy też, że i o tym mówił przed chwilą premier Donald Tusk, ale też takie sygnały są z Pałacu Prezydenckiego, że no nie udałaby się ta Operacja bez pomocy Stanów Zjednoczonych i tutaj podziękowania płyną do prezydenta Donalda Trumpa. Tak, to prawda. W tej operacji brał udział i wsparcie dla tej operacji brał udział wiele krajów. tak. Zresztą premier je wymienił. Natomiast, natomiast niewątpliwie wsparcie administracji pana prezydenta Trumpa czy samego prezydenta Trumpa Odgrywało ogromną rolę no, z wielu względów. No, takich również, że przecież wiemy, że pan prezydent Donald Trump ma dobre relacje z Władimirem Putinem, nad czym niejednokrotnie ubolewaliśmy, bo wydawało się nawet, że ma lepsze relacje z Putinem niż z prezydentem Żyłańskim. Widzieliśmy różnego rodzaju sytuacje, prawda, w przeszłości. Tak. Nie chcę do nich wracać właśnie w tym momencie, bo to jest moment dumy, wzruszenia z uwolnienia wielkiego człowieka, który jest symbolem wolności. Mówi Andrzeju Poczobucie. Nie krył tego premier Donald Tusk. Nie krył tego... Również Radosław Sikorski nie kryje tego ja, więc nie chcę dzisiaj wracać do bolesnych sytuacji i całego kontekstu geopolitycznego, który nie jest już tak różowy jak to wydarzenie, prawda? I mamy wiele zastrzeżeń do polityki Stanów Zjednoczonych, czy to względem Ukrainy, czy kwestii rozkładania akcentów bezpieczeństwa, gdzie Europa jest pomijana, czy ostatniej dyskusji o NATO. Natomiast ten jeden fakt, to jedno wydarzenie budzi w nas nadzieję. To prawda, ale ja jeszcze chciałam wrócić, bo pan wspomniał też tutaj o Ukrainie. Czy Ukraina nie będzie rozczarowana postawą Polski? Czy tutaj ta dyplomacja, myśli pan, jako były minister spraw zagranicznych? Bo już wiemy, że wydanie Butiagina no, powoduje pewien niepokój w Ukrainie, która liczyła, że Polska tam wyśle. Mamy prawo do tego, aby w konkretnych przypadkach, takich jak uwolnienie pana Andrzeja Poczobuta, oczekiwać od strony ukraińskiej pełnego zrozumienia. Naprawdę polskie społeczeństwo, opinia publiczna, międzynarodowa, nie tylko Polska oczekiwała od Polski, od polskiego rządu działań i sprawczości. I tą sprawczość przy wsparciu oczywiście administracji amerykańskiej, wielu innych krajów i skuteczności działania naszych służb i dyplomacji pokazaliśmy, efekt jest widoczny, jest ważny, wybrzmiał nie tylko w Europie, na całym świecie. I wydaje mi się, że zważywszy na bardzo dobre relacje polsko-ukraińskie, na nasze wsparcie dla Ukrainy, na to, że przed chwilą, godziny temu kończyły się spotkania na szczycie dotyczące współpracy, chociażby w dziedzinie rozwoju obronności w zakresie dronów i współpracy gospodarczej, przemysłów obronnych, no to wszystko się dzieje na naszych oczach, więc ja nie mam Żadnych wątpliwości dla strony ukraińskiej, taka jedna sytuacja, w której można powiedzieć waga polityczna i wartościująca dla Polski Unii Andrzeja Potrzebuta jest tak duża, dla strony ukraińskiej jest to zrozumiałe. Premier napisał dziś, że to co się wydarzyło to jest finał trwającej dwa lata skomplikowanej dyplomatycznej gry pełnej... Dy dramatycznych zwrotów yy, akcji, też później mówił, że to wręcz taka sensacyjna historia. Jako były wiceminister spraw zagranicznych, może pan powiedzieć, co się dzieje za kulisami przez takie dwa lata? No to są ciągłe zabiegi i spotkania i tak naprawdę nie ma tutaj... Mowy Bo też format jest szeroki, przepraszam, wejdę tak. prawda? To nie jest tylko Polska i Białoruś. No to są negocjacje, mm -hmm. których y, strona oczywiście białoruska czy strona polska kładą na stole argumenty właściwie nie tyle polityczne, ale też i całkiem konkretne, prawda? Kto jest podmiotem i przedmiotem, może to złe słowo, ale kto jest y, jako przedmiot podmiotem tej, tej wymiany, a więc o kogo chodzi, jaka jest cena. Tak naprawdę. I kogo cennego my mamy, tak, tak cennego dla strony drugiej. Jak tak, tak. ale w kontekście mhm. tego i w tle oczywiście są e, dużo większe tematy, a więc ty, te, to, o czym rozmawialiśmy, czyli strategia, m, czy w ogóle polityka zagraniczna m, jakiegoś otwarcia być może Białorusi, na pewno na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, a za, za tym idzie, na współpracę z sojusznikami Stanów Zjednoczonych, do których chyba naj, najważniejszych w Europie Środkowej i Wschodniej należy, należy Polska i najsilniejszych. Więc, więc to są takie elementy bardzo ważne. Jak widać w czasie tych negocjacji było dużo też fake newsów, tak? dużo, dużo oczekiwań, które wcale nie miały na pewnych etapach jeszcze potwierdzenia. Tak? Że... No tak, ja tylko przytoczę, co Andrzej Poczobut powiedział dla Gazety Wyborczej. W nocy przyszli do mnie strażnicy z informacją, że mamy ruszyć w transport. Oczywiście, odmówiłem, byłem przekonany, że zabierają mnie do innego więzienia. Powiedzieli, że to coś innego, że będzie wymiana, odpowiedział. I służba więzienna połączyła go z polskimi dyplomatami, którzy dopiero uwiarygodnili tę y, opowieść i ta historia się wydarzyła. No tak, to jasno wskazuje na to, że Andrzej Potrzebót tra okrutnie traktowany, nie tylko poprzez... Sąd polityczny, niesprawiedliwy wyrok, niezgodny ze standardami demokracji, ale również osadzony w, w ciężkich warunkach, co wpłynęło na jego zdrowie, na którym podupadł, jak wiemy, nie miał żadnej, można powiedzieć, żadnego powodu, aby zaufać strażnikom, aby zaufać władzą ponieważ wielokrotnie był okłamywany, był szykanowany. W związku z tym informacja, że wychodzi na wolność wydawała się dla niego nieprawdopodobna. I do końca utrzymywana w tajemnicy dziennikarze też czekali na konferencję ministra spraw zagranicznych, nie wiedząc właściwie po co zostali zaproszeni. Tak, dlatego że e, wielokrotnie Czy... już mhm. podczas tego typu negocjacji druga strona zmieniała zdanie. To są typowe negocjacje w sytuacjach skrajnych, trudnych i nie mamy pewności aż do momentu, w którym zakładnik, no bo tak można powiedzieć, że Andrzej Podobud nie tylko był więźniem politycznym, ale zakładnikiem prezydenta Łukaszenki i reżimu Łukaszenki, aż do momentu, kiedy zakładnik zostanie przejęty przez, przez naszą, naszą stronę. Nie ma pewności, że, że cała akcja będzie przeprowadzona skutecznie, bo druga strona może do ostatniej chwili się na przykład wycofać. No, na szczęście tak się nie stało. Były zaraz zdjęcia. Każdy padał każdemu w objęcia z granicy i niestety musimy już kończyć, choć dzień rzeczywiście dzisiaj wyjątkowy. Bardzo dziękuję. Gościem naszym był Andrzej Szejna, poseł Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję, kłaniam się. Dziękuję. A ja dodam, że rozmawiała Agata Kondzińska, natomiast w ekspresie jedynki po godzinie 17, a do 17 niecałych 8 minut nam zostało, wrócimy jeszcze do zbiórki charytatywnej, jakiej w Polsce dotąd nie było. Ja myślę, że tu mieliśmy do czynienia z takim trochę Reality show w nowej formule Bo tam się działo bardzo dużo, bardzo spontanicznie Nie było to w żaden sposób reżyserowane Co też przyciągało uwagę Bo tak naprawdę ten widz nie wiedział Co się tam za moment wydarzy Mówimy oczywiście o zbiórce jaką zorganizował Youtuber, influencer what gang No właśnie, ale pytanie pozostaje Czy ta wielka zbiórka I jej sukces jakoś wpłyną w ogóle na to Jak się będzie robiło w Polsce Akcje charytatywne, czy to Pomoże kolejnym akcjom? A to znów dmuchnęło prosto w twarz. Czas ruszyć tam, gdzie mali nowy wiatr. Już to znam powietrza pełne dni, znów pobiegniemy tam, gdzie dobre sny. Nie chcę tu tych myśli ściszać, bo przy tobie raczej wszystkie dobre są, a też ktoś ostatnio.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 Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otoporg.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Radio kierowców. Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na początek Wielkopolska i S5. A tutaj końca dobiegają utrudnienia między węzłami Kona Konarzewo i Poznań-Zachód w pobliżu Homencic. Zderzyły się dwa samochody osobowe i mamy zwężenie w kierunku Poznania na drugim kilometrze. No i niestety o długim korku, właśnie w tym miejscu, informuje jeden z naszych słuchaczy. Okrutny korek na wjeździe do Poznania od strony Pniew na Dąbrowskiego, tam był wypadek, widzę, że służby sprzątają już, no ale niestety ciągnie się ten korek aż do krzyżowniki, przejeżdżam, no i jeszcze jest, więc dobrych parę kilometrów. Tutaj natomiast ta dobra informacja jest taka, że utrudnienia kończą się, w związku z tym i ten korek powinien się przynajmniej trochę rozładować, bo przecież mamy także popołudniowy szczyt komunikacyjny i ruch przy wjeździe i przy wyjeździe z Poznania drogą krajową nr 92 jest wzmożony. Teraz droga krajowa nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem, tu bez zmiany na trasie Nakło-Wyrzysk, a to po tym jak w, pobliże, w pobliżu Nakła nad Notecią z zdarzyły się dwa samochody ciężarowe. Tutaj kierowcy są zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem na 236 km. Niestety sytuacja bez zmian na a 1 c między węzłami Mykanów i Radomsko w pobliżu Szczepocic Rządowych. To oznacza, że po zdarzeniu trzech samochodów osobowych nadal całkowicie nieprzejezdna jest jezdnia w kierunku Gdańska na 397 km. W tym wypadku Ranna została jedna osoba, trzeba jechać objazdem. Z A1-ki zjeżdżamy węzłem Mykanów i jedziemy drogą krajową numer 91 równolegle. Do autostradowej jedynki. Jeśli chodzi o korki, no to południowa obwodnica Krakowa korkuje się A4 i na jezdni w kierunku Katowic i na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa od mostu na Wiśle do węzła Kraków Południe i od Balic do węzła Kraków Południe.